Kochani, gdy będziemy oczekiwać, gdy będziemy oczekiwać na modlitwę, na swoją kolejkę, e, włączajmy się w śpiew z taką, z taką intencją, z taką myślą, że Pan Jezus lubi, gdy się nawzajem za siebie modlimy. To jest Bogu miłe. Módlmy się za siebie nawzajem. Nawet jeżeli nie znamy, w jakich intencjach ktoś, brat, siostra podchodzą do modlitwy, módlmy się, bo Bóg chce dla nas tylko i wyłącznie dobra. A przez to, że będziemy nawzajem o sobie myśleć, Boża miłość będzie nasze życie też przemieniać. I będą się cuda w naszym życiu działy. Pamiętajmy o tym, że cały czas tej modlitwy. Jak cudowny to Pan, w Nim przebaczenia i miłości jest zdrój. Jego blask światłem darzy nas. Jezus, jak cudowny to Pan, Jezu, jak cudowny to Pan, w Nim przebaczenia i miłości jest strój. Jego blask światłem darzy nas. Jezu. To pan, Jezus, jak cudowny to pan, nim przebaczemy, i miłości jest rój, miłości jest rój, światłem darzy nas. Daję. i la... listu świętego Pawła do hebrajczyków. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla niego było niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek.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 Czemu zwątpiłeś małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Two, abym stał się bezsilny. Daj mi swoją moc, abym stał się łagodny. Daj mi mądrość swą, abym stał się prosty. Daj bogactwo P, abym stał się ubogi. Daj mi radość swo, bym potrafił się smucić. Daj sprawiedliwość twą, bym potrafił nie walczyć. Daj mi słowa te, abym umiał zamilknąć. Daj mi życie te, abym umiał umierać. Duchu święty przyjść, Duchu święty przyć, niech stanie się cud, przemiany serca. Duchu święty przyjść, Duchu święty przyć, niech stanie się cud, przemiany serca.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 Daj mi radość swą, bym potrafił się smucić. Daj sprawiedliwość twą, bym potrafił nie walczyć. Daj mi słowa Twe, bym miał Daj mi swój, abym umiał zmilknąć. Daj mi słowa, aby mu umiał umierać. Duchu święty, żyć, Duchu święty, żyć. Niech stanie się cud, przemiany serca. Duchu święty, żyć, Duchu święty, żyć. Niech stanie się cud, przemiany serca. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, niech stanie się cud przemiany serca. Duchu Święty przyć, Duchu Święty przyć, niech stanie się cud przemiany serca. Dziejów apostolskich, rozdział trzeci. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziano go codziennie przy bramie świątyni, zwanej piękną, aby wstępujących do świątyni prosi, prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy się, mu powiedział – Spójrz na nas! A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. – Nie mam srebra ani złota – powiedział Piotr – ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa, Nazarejczyka, chodź! I ująwszy go za prawą rękę – Podniósł go, a on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach, zerwał się i stanął na nogach i chodził i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. chase Sto It's me all według świętego Jana Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia uczniowie Jego zadali mu pytanie Rabbi kto zgrzeszył że się urodził niewidomy on czy jego rodzice Jezus odpowiedział ani on nie zgrzeszył ani rodzice jego ale stało się tak aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie? Jestem światłością światła. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. I rzekł do niego, idź, Obnił się sadawce Siloman, co się tłumaczy, posłany. On więc odszedł, obnił się i wrócił widząc. Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśni. Śmierć Zwycięża Ufam Tobie Mi Każdy rok rozjaśni, w tobie jest życie, ono śmierć zwycięża u.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 a moje brzemię lekkie. Ja mięs twojej Bo Uzdrawiam Cię, ja jestem Twym lekarzem. Posyłam słowo i uzdrawiam Cię, ja jestem Twym lekarzem. Jam jest. Jam jest Twój Bóg, uzdrawiam Cię. Ja jestem Twym lekarzem. Posyłam słowo i uzdrawiam Cię. Ja jestem Twym lekarzem. Tyś Bogiem my. Tyś Bogiem my. Uzdrawiasz mnie. Ty jesteś my. Lekarze Posyłasz słowo I uzdrawiasz mnie Ty jesteśmy my Lekarze Tyś Bogiem my Uzdrawiasz mnie Ty jesteśmy. Osyłasz Słowo i uzdrawiasz mnie. Ty jesteśmy lekarze. Tyś Bogiem by uzdrawiasz mnie. Ty jesteś my lekarze. odsyłaś Słowo według świętego Mateusza Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz panu swej przysięgi. A ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Duszo ma, Pana chwal, oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń, z mocą wywyższaj Go, duszo ma, uwielbiam Boże Cię. No I śpiewać pieśń cokolwiek jest już za mną i to wszystko co przede mną wiem będę śpiewać gdy nadejdzie zro duszo ma Pana chwal oddaj Bogu cześć świętemu śpiewaj pieśń Będę śpiewać Tobie pieśni. Wiele powodów, by uwielbiać Cię. Duszo, ma Pana oddaj Bogu cześć. Świętemu śpiewaj pieśni. Z mocą wywyższaj Go. przyjdzie dzień gdy bez sił zostanę wyjdzie czas mego końca tu dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń duszo ma Oddaj Bogu cześć Świętemu śpiewaj wieś Z mocą wywyższaj go Psalmu 16 Zachowaj mnie Boże, bo chronię się u Ciebie, mówię Panu, Tyś jest Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą, Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego, to właśnie Ty mój los zabezpieczasz. świętą twarz, gdy rozmyślam nad miłością twoją, kiedy to, co wokół mnie, nikt nie wcię, jasności twojej. Gdy dotykam sobą serca twego, gdy mą Z sobą serca Twe.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 Wołać. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego, co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomie: rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz, zgodził się wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał. ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że krew Jego zbawia, oczyszcza, i leczy wywyższony Że syn zbawca nasz zgodził się wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał. A żebym znał mój ogrom win i wiedział, że krew jego słabia oczyszcza i le. jeszcze spadam ho węcchone bądź nie z upranku teczne Z listu świętego Pawła do Efezjan: Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z Was mówi prawdę swemu bliźniemu, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami gniewajcie się, a nie grzeźcie.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 Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać. Łaską jest sprawiedliwieni i przez baranka krew wzywasz nas, Panie, do siebie. składamy od, Tobie składamy chłod. Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać. Łaską sprawiedliwieni i przez baranka krew. Wzywasz nas, Panie, do siebie Przed Twój niebie tron My łaską obdarzeni Tobie składamy chod. Tobie składamy chod. Łaską jesteśmy zbawieni Łaski możemy tu stać, Łaską usprawiedliwieni i przez baranka krew. Wzywasz nas, panie, do siebie, przed Twój w niebie, tros. My Łaską obdarzeni, Tobie składamy... Tobie składamy, go. tobie składamy! Go. Z Ewangelii według świętego Mateusza. I oto przynieśli Mu paralityka leżącego na łożu. Jezus widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu! Odpuszczają Ci się Twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie. On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł. Dlaczego złe myśli nurtują w Waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają Ci się Twoje grzechy. Czy też powiedzieć, stań i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechu. Rzekł do paralityka, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał i poszedł do domu, a tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Kochani, zjednoczmy się z duchową stolicą Polski, Jasną Górą i zaśpiewajmy z serca apel jasnogórski, zamykając w sercu Maryi, naszej Królowej, wszystkich uczestników dzisiejszego nabożeństwa. A w sposób szczególny chcę zawierzyć wszystkich, którzy w ostatnich miesiącach doświadczyli nadprzyrodzonej interwencji Pana Boga w swoim życiu duchowym, psychicznym, a także fizycznym. Tak jak ostatnio Bartosz tutaj dawał świadectwo, który jest z nami, czy tak jak też cztery albo pięć osób, które ostatnio złożyły tutaj świadectwo, ja je przeczytałem odnośnie uzdrowienia fizycznego, z dokumentacją medyczną. Niech Pan Bóg będzie w tym uwielbiony. I prośmy jeszcze raz za nas kapłanów, za księży Łukaszy, za księdza Sylwestra, za wszystkich kapłanów, abyśmy byli wierni przyrzeczeniom kapłańskim, sakramentowi kapłaństwa. Prośmy za małżonków o łaskę o miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej, za siostry zakonne, za wszystkich, którzy jakiekolwiek śluby, przyrzeczenia i postanowienia złożyli lub złożą Panu Bogu. Ogarnijmy serdeczną modlitwą naszą diakonię muzyczną, ich rodziny i wszystkie dobre zamiary i pragnienia.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 Maryjo, Królowo nasza, Maryjo, Królowo nasza, Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, Poświęcaj każdego z nas. Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja jeszcze proszę diakonię muzyczną o piosenkę, że Pan Jezus jest naszym lekarzem. Bardzo proszę. Jest twój Bóg. Uzdrawiam cię. Ja jestem twym lekarzem. Posyłam słowo i uzdrawiam cię. Ja jestem twym lekarzem. Ja jest twój Ja jestem w tym lekarzem Posyłam słowo i uzdrawiam Cię Ja jestem w tym lekarzem Tyż Bogiem my uzdrawiasz mnie Lekarze. tyś Bogiem my, Uzdrawiasz mnie, Ty jesteśmy Lekarze. Posyłasz słowo I uzdrawiasz mnie, Ty jesteśmy my, Lekarze.